W ramach wstępu tradycyjnie pozwolę sobie trochę odpłynąć od tematu. My ostatnio mamy e, trochę taką jazdę na punkcie eventów. Przy czym to nie są eventy tak jak te, które robiliśmy jesienią czy zimą, kiedy gigantyczną pracę włożyliśmy, w, wiecie, w naprawdę 10 czy kilkanaście odcinków o Harrym Potterze czy o Gwiezdnych Wojnach, a to są takie eventy nagłe. W kinach są Strażnicy Galaktyki 2. Ej, jeszcze nie mówiliśmy o jedynce. Ty to są już dwa podcasty. Ty miałeś mówić o Deadpoolu. Dobra, ja miałem mówić jeszcze o innym komiksie. Dograjmy jeszcze trzy, będzie będzie tydzień Marvelowski, nie? Albo na przykład skóra nagle podeślę recenzję serialu. Ja mam akurat recenzję serialu, Jerry ma recenzję serialu, ty. Mamy trzy recenzje serialu, dograjmy jeszcze dwie czy trzy, będzie tydzień serialowy. I Miniony miesiąc upłynął nam właśnie na takich tygodniach. Zaczęliśmy od tygodnia serialowego, potem był tydzień Marvela, potem był tydzień Twin Peaks, który trochę się nam rozjechał, bo na razie ukazały się w sumie z waszego punktu widzenia może już trzy z mojego punktu widzenia nagrane są tylko dwa podcasty. Ale spokojnie, w planie jest ich chyba siedem. Oczywiście to się jeszcze rozjedzie w czasie, ale one się ukażą. Ten tydzień nam się zamknie w pewnym momencie. W którymś tygodniu zamknie się na pewno. No i y, nie zdążył się zamknąć tydzień Twin Pixa, a tutaj już trzyma spadna na pomysł, żeby zrobić event pod Dzień Dziecka. Tydzień pod Dzień Dziecka, no bo y, w niedzielę na Nekropolitanie opublikował... Pierwszy, gigantyczny, godzinny podcast, w którym razem z Bogusią dyskutują o literackiej grozie dla dzieci. Druga część tego podcastu pojawi się w kolejną niedzielę, no to wiecie, pomysł Szymasa, ej, między niedzielą jedną, a drugą jest jeszcze sześć dni, uzupełnijcie to czymś i będzie tydzień pod dzień dziecka. No... My to trochę zlaliśmy, nie, nie, nie, nie chciało nam się tego robić, szczególnie, że ja mam teraz jeszcze to, to Twin Peaks do dokończenia, a to, a to nie jest od tak, wiecie, to są jednak dość potężne podcasty, do których się trzeba też trochę przygotować. No i odpuściliśmy to sobie, ale ja od zawsze byłem trochę innym typem podcastera. Większość podcasterów obiecuje, że coś... Znaczy w ogóle nie tylko podcasterów, ale ludzie zazwyczaj obiecują, że coś zrobią, a niekoniecznie im to potem wychodzi. Ja natomiast ciągle mówię, że czegoś nie zrobię, a, a... a... a... a... ostatecznie... To zazwyczaj robię. No i tak sobie pomyślałem, a kurczę, w sumie mieliśmy coś tam pod ten Dzień Dziecka zrobić. Nie wiem, czy ktoś jeszcze zrobił. Jerry miał coś nagrać. Ja mam jeszcze w planach jeden podcast na niedaleką przyszłość. No ale to jest przyszłość. No nie ukaże się on na pewno teraz, więc tak sobie pomyślałem, że ostatnio z młodą bawimy się dość mocno książkami z serii Miasteczko Mamoko. No to o nich wam właśnie opowiem. Okej, okay, no to czym jest Mamoko? Jak sama nazwa wskazuje, mam oko. Ja wiem, to jest oczywiste, ale ja dopiero niedawno to załapałem. Przez to akcentowanie Mamoko po prostu kojarzyło mi się to, to, to była to dla mnie po prostu nazwa miasteczka niekoniecznie złożona z jakichś słów, chociaż Mam oko ma bardzo dużo sensu biorąc pod uwagę czym są te książki. Ponieważ są to książki bez y, żadnego słowa, bez żadnej litery, bez żadnego zdania. A mimo to książki, które naprawdę szalenie wpływają na rozwój językowy y, dziecka i dorosłego. A jak to się dzieje? No to o tym za chwilę. Po pierwsze ukazały się trzy tomy tej podstawowej serii Miasteczko Mamoko. I to jest tom pierwszy Miasteczko Mamoko, tom drugi dawno temu w Mamoko i tom trzeci Mamoko 3000. Myśmy młodej kupili tom drugi i tom trzeci, bo tom pierwszy ona czytała za każdym razem jak odwiedzała znajomych z młodszymi dziećmi. Dlatego pierwszego tomu jej nie braliśmy, ale teraz akurat dziewczyny wymieniły się. Dwa nasze tomy poszły do nich, a my mamy tom pierwszy, Miasteczko Momoko, więc i jemu mogłem się przyjrzeć. Przy czym nigdy nie miałem okazji jakoś zestawić ze sobą tych trzech tomów, ale wydaje mi się, że to jest z grubsza to samo. W pierwszej chwili wydawało mi się, że te późniejsze książki cierpią Na, na to, co charakteryzuje wszystkie sequele, czyli więcej i mocniej, ale wydaje mi się, że chyba jednak tak nie jest. Że to jest jednak zbliżone do siebie. Przy czym w tych dwóch kolejnych tomach wchodzimy w trochę inną tematykę, bo w miasteczku Mamoko mamy normalne ulice, normalne domy, no, w cudzysłowie normalne, bo to wszystko jest trochę odrealnione. Te, te postacie, które tam występują są jednak dziwaczne. Natomiast dawno temu w Mamoko to są, to jest tak bardziej średniowiecze, rycerzek, lowie, wieśniacy i tak dalej, a mam oko 3000, to jest science fiction. Mamy kosmitów, jakieś roboty, jakieś kosmiczne pająki robotowe, jakieś kosmiczne kreatury i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jest jeszcze seria książek, których ja nie widziałem na żywo i których ja w zasadzie nie znam, ale też o nich powiem kilka zdań na sam koniec, bo zapoznałem się tak mniej więcej z nimi, patrząc na to, co dostępne jest w internecie. I są to książeczki pod tytułem Mam oko na liczby, mam oko na litery i mam oko na miasteczko. Natomiast wracając do tej podstawowej serii, to są już starsze książki. One były wydane już ładnych y, kilka lat temu, natomiast cały czas są dostępne w księgarniach i cały czas chyba są dość popularne, patrząc na opinie czytelników i na opinie znajomych i na moją opinię. Książka jest wydana w dużym formacie, Ma 14 stron, ale są to wielkie, takie grube, twarde, kartonowe kartki, bardzo sztywne. I po rozłożeniu dwie strony takiego naprawdę dużego formatu układają nam się w jedną wielką scenę. I tak przez siedem dużych rozkładówek od sceny do sceny oglądamy cały dzień od świtu do zmroku. W tytułowym miasteczku. Na okładkach pierwszej i czwartej mamy pokazanych bohaterów i wypisane ich imiona, eee, natomiast wewnątrz mamy cały dzień różne perypetie tych bohaterów. W książce mamy kilkudziesięciu bohaterów. Są to często e, dziwacznie narysowane i dziwacznie nazwane postaci. Nie wiem, na przykład e, Zofia Ryjek, Olimpia Sadełko, Jadwiga Futerko, Dobrysław Wyjedz, Gerwazy Skorupka, Ernest Nakrapiany, Aleksandra Pasek, czy Basia Kociołek. I oczywiście, my tego nie ogarniamy całościowo, bo to jest, patrząc na jako całość, to jest jeden wielki chaos. To jest jeden wielki mętlik. Najlepiej czyta się to w taki sposób, że wybieramy sobie jedną postać z okładki, czytamy jej imię i nazwisko i śledzimy ją, szukamy jej. Szukamy jej na kolejnych kadrach, na kolejnych scenach i skupiamy się właśnie na tym jednym bohaterze. Przechodząc od sceny do sceny, dostajemy jego pełną historię, ponieważ to układa się w jedną ciągłą, logiczną całość dla każdego bohatera. I tak jest z kilkudziesięcioma postaciami. Poszczególne historie oczywiście przeplatają się ze sobą, mają wpływ na swój rozwój. I w ten sposób możemy śledzić to też dwutorowo, na przykład w pewnym momencie pojawi się jakaś postać w linii, którą akurat śledzimy, no to po skończeniu naszej histori historii cofniemy się, żeby zobaczyć jak przebiegała opowieść tego drugiego bohatera, w jaki sposób ten bohater poboczny dla tej pierwszej linii yy, się w niej znalazł, jaka była jego droga, jak wyglądała ta opowieść z jego punktu widzenia i tak dalej, i tak dalej. Te książki oczywiście można tylko oglądać i, i jakoś tam prze, przeżywać i przetwarzać tę historię w swojej wyobraźni, ale można też opowiadać to na głos. I to zarówno słuchać opowieści kogoś, na przykład dziecko może słuchać opowieści rodzica, ale też dziecko samodzielnie może opowiadać rodzicowi historię. I, no i właśnie to, od czego zacząłem. Czy książka, która nie ma w sobie ani jednego słowa, może rozwijać słownictwo? No nie inaczej. Ta książka uczy snucia narracji, uczy dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, uczy kreatywności, spostrzegawczości, koncentracji, cierpliwości. Ale nawet pomijając to wszystko, tutaj nawet nie trzeba czytać i tworzyć historii. Już sama zabawa na zasadzie, kto pierwszy znajdzie i tutaj wstaw dowolną postać, yy, sprawia frajdę, I to wcale nie jest takie łatwe, bo te ilustracje są bardzo duże, są drobiazgowe, są pełne szczegółów, a niektóre postacie czasami są dość dobrze ukryte. Mamoko nie nudzi się z czasem i moim zdaniem ta książka się nie starzeje. Albo może inaczej, starzeje się, ale starzeje się razem z czytelnikiem. Wraz z rozwojem dziecka historie są oczywiście pełniejsze, yy, wzbogacone o dodatkowe wątki, a... Patrząc nawet na reakcje czytelników, na reakcje mam, których sporo opinii możecie znaleźć, czy to w serwisie lubimyczytać.pl, czy na różnych mam innych blogach, widać, że i dorosły dobrze się przy tym bawi. Zresztą, po, nie wiem, po co odwołuje się do mam blogerek, ja sam się przy tym dobrze bawię. I przyznam, że ta książka może wcale nie być taka łatwa dla normalnego, takiego nieoczytanego i nieobcującego z fantastycznymi historiami rodzica. No bo mamy tutaj ogrom postaci ciężkich do zdefiniowania. Różne miejsca czy wydarzenia wcale nie są takie oczywiste, a dziecko, oczywiście, ono wymyśli sobie to po swojemu, ale też często zada pytania, a ile razy można mówić, że to jest jakiś potworek, czy to jest jakieś zwierzę. No. Wyobraźnię rodzica i jego słownictwo ta książka też musi pobudzić, oczywiście, jeśli jest co do pobudzenia. <śmiech> Te postacie są często bardzo dziwacznie narysowane i to tak dziwacznie, że... Miasteczko Mamoko jawi się niczym takie nierzeczywiste, dziwaczne, trochę magiczne, ale często wcale nie takie łatwe do nazwania i do opisania miejsce. Z mojego punktu widzenia to jest ogromny plus i ja się bawię tym sam i bawię się tym z dzieckiem niesamowicie. I tak jak powiedziałem, że nie znam kolejnych książek, tych nowszych z serii Mam Okona, ale przejrzałem w necie zdjęcia i te książki wyglądają jeszcze lepiej. One są mniejsze, więc te ilustracje siłą rzeczy też są mniejsze, chociaż są bardziej chaotyczne i, i chyba jeszcze bardziej wypełnione. Te książki są grubsze i... Po pierwsze, można je czytać dokładnie tak samo jak klasyczne Mamoko, czyli śledzić historię danych postaci, bo to są te same postaci, które były w poprzednich książkach i książka jest również ułożona na zasadzie ciągłych historii, co jest gigantycznym plusem, bo tak naprawdę To jest cel podrzędny tej książki. Żeby śledzić historię, mieliśmy klasyczne miasteczka Mamoko, a te nowe Mamokona miały, mają trochę inny cel, ale super, że spełniają również y, podstawową funkcję. Y, natomiast nowym celem tych książek jest y, um, uczenie się słownictwa. One już są dla nieco starszego czytelnika. to znaczy nieco starszego, one dalej są dla dzieci, ale wiecie, te wcześniejsze miasteczka Mamoka to nawet naprawdę takie malutkie dzieciaczki mogą sobie wyszukiwać. Takie dzieci są spostrzegawcze i one nie, nie stworzą może ich historii, ale znajdą daną postać i to już uczy je i cierpliwości, i koncentracji, i wyszukiwania, i obserwacji. Natomiast ta podstawowa funkcja książeczek Mam na jest już skierowana do odrobinę starszego czytelnika, ponieważ to polega na tym, że na każdej stronie mamy literkę i liczbę pod nią. I, I na przykład jest, na przykład litera P, a pod spodem 40. Strzelam, bo nie mam tej książki przed oczami. I to oznacza, że na tym rysunku znajdziemy 40 wyrazów, które rozpoczynają się na literę P. I powiem wam, że to jest cholernie trudne. To znaczy samo odnajdywanie to jest zabawa. Ale jeśli faktycznie chcielibyście odnaleźć wszystko, to to jest przeokrutna gimnastyka dla umysłu. Ja korzystając tylko z tych kilku przykładowych skanów, które znalazłem w internecie, na maminych blogach, no tylko przy jednej stronie napociłem się niesamowicie. I to wiecie, no ja jestem dorosłym czytelnikiem, który ma słownictwo opanowane chyba dość dobrze, a była to naprawdę niezła gimnastyka umysłowa. Stary, to jest zupełnie inny poziom nauki języka, zupełnie inny poziom nauki słów i też literek. Podobno też sami twórcy sugerują, że można używać tutaj języków obcych, można używać na przykład języka angielskiego i to jest fajne, bo ja zanim przeczytałem tę informację, już się bawiłem na jednej stronie, już sobie wyszukiwałem słowa i same mi się, wiecie, rzuciły na myśl słowa angielskie w kilku miejscach, ale nie uznawałem tego, bo zakładałem, że no bez sensu, a bardzo fajnie, że to też jest uznawane, bo dzieciaki, dzisiejsze dzieciaki naprawdę chłoną język angielski. Angielski. I jeśli nie są całkowicie odcięte od, od otaczającego ich świata, jeśli nie są całkowicie odcięte od y, mediów, a to jest niemożliwe niestety w dzisiejszych czasach, to dzieci bardzo szybko łapią angielskie słówka i y, ja wiem jak moja młoda od... od Od naprawdę małego uczyła się słów jednocześnie nazywając je po polsku i po angielsku kolorów, liczb yy, i tak dalej. To nie wiem czy to zostanie, czy to, czy to gdzieś się nie zatraci z wiekiem, ale takie małe dzieci naprawdę łapią słówka angielskie i, no i to jest dodatkowy plus yy, tej książki. mam oko na liczby, działa trochę inaczej. Tam mamy cyferkę czy liczbę, bo tam jest od 0 do dziesięciu podaną przy każdej stronie i Wielki rysunek z chaosem, niektóre elementy ułożone obok siebie, także łatwo je policzyć, niektóre rozrzucone gdzieś po całym y, rysunku chaotycznie, ale na przykład jeśli mamy piątkę, no to musimy znaleźć elementy, które występują na rysunku pięć razy. To wydaje mi się, że nie jest aż tak fajne i aż tak ciekawe jak y, y, mam oko na litery. które naprawdę miało kapitalny pomysł, ale z drugiej strony jestem przekonany, że mojej córce książka Mam oko na liczby spodoba się niesamowicie, bo moja córka od dziecka... bardzo lubi wszystko liczyć. No, on, ona jest dzieckiem, no, skończyła dopiero 4 lata, ale bo odkąd y, uczyła się słów, to uczyła się liczenia. Może to trochę jest y, związane z genami. No, moja matka była matematyczką, ja jestem matematykiem. Siłą rzeczy sam wiele liczę przy niej i razem liczymy. Schodząc ze schodów, liczymy schody. Idąc gdzieś y, miastem, liczymy różne rzeczy i to jej już weszło w krew i to jej już zostało. Jestem przekonany, że ta książka spodoba jej się bardzo, a Myślę, że niebawem zakupię je, bo to, co widziałem w internecie, bardzo mi się podobało. Natomiast mam oko na miasteczko. Eee, wygląda ciekawie, wydaje się, że to jest coś dobrego, ale ostatecznie to chyba nie jest nic dobrego, ponieważ to jest zrobione na takiej zasadzie, że mamy karty. 25 kart, grubych, sztywnych, wielkości... tej mniejszej wersji książki zadrukowanych z dwóch stron, gdzie mamy na każdej fragment miasta i ulicę i układa się to tak, że każda karta ma taki sam układ ulic, więc każda karta pasuje do, do każdej, bez względu na to, jak ją ustawimy i to jest fajne w założeniu, tylko to nie opisuje historii To znaczy, możemy sobie stworzyć historię, ok, no, zbudować miasto i, i dziecko może opowiadać, co się w tym mieście znajduje, ale to jest krok w tył, bo to nie jest coś takiego nawet jak wyjściowe, mamoko, gdzie śledziliśmy historię. Śledziliśmy historię danej postaci i układaliśmy narrację, układaliśmy opowieść. Ta opowieść mogła się zmieniać, mogła żyć, ewoluować, być rozbudowywana. Tutaj tego nie ma. Tutaj możesz patrzeć i mówić, o, tutaj, nie wiem, te zwierzaczki się kąpią, a te są w sklepie, a ten pan jest w oknie w domu. A te nie ciastko w cukierni, i tak dalej, i tak dalej. No. To nie żyje swoim życiem. Sam fakt, że obrócimy jakąś planszę albo połączymy je inaczej, nie sprawi, że nagle ta historia stanie się. Znaczy ona się stanie inna, ale ale to będzie ta sama historia, no, tylko po prostu opowiedziana w innej kolejności i może tam z nowymi bohaterami. Nie wydaje mi się, żeby to była ciekawa rzecz, chociaż założenie jest fajne, taka układanka miasta. Coś jak coś jak To, znaczy, to zupełnie co innego, ale tak mi się skojarzyło z niektórymi planszami do planszówek, które można układać właśnie z takich elementów i mamy za każdym razem inne to miasto, no ale na, tym, na tej planszy, w planszówkach my potem gramy i tworzymy historię, a w Mamoko na miasteczko ta historia się raczej chyba nie tworzy z tego, co zaobserwowałem. Ile kosztują te książki? Te klasyczne Mamoko, w tym momencie widzę dwa w serwisie nieprzeczytane.pl mam około 3000 i dawno temu w mamoko. One cenę okładkową mają 34 zł, czyli dość wysoką, ale po zniżkach można je kupić za 21 zł, a to już nie jest dużo. Natomiast mam oko na są trochę tańsze. Ich cena okładkowa to 30 zł, a po zniżkach to jest około 18-19 zł. Więc To nie jest duży wydatek yy, na tak fajną zabawę dla dziecka na tak długą zabawę dla dziecka Mam oko na miasteczko, to jest najnowsza książka i ona jest yy, nieco droższa, jej cena okładkowa to 35, po zniżkach około 24 yy, no i to jest też ta książka, którą ja na razie z mojego punktu widzenia a, a, a opieram się na tym, co widziałem w internecie oceniłem najniżej i ja jej raczej nie będę kupował, natomiast dwie pozostałe myślę, że w najbliższym czasie nabędę I wam również to polecam. To jest zabawa naprawdę na wiele godzin. Ej, na wiele godzin zabawy ciągłej. Znaczy po zsumowaniu. <laughs> A może i na dłużej. Zobaczymy. Zobaczymy jak to długo przetrwa, jak to długo będzie ciekawić dziecko, czy, czy faktycznie wraz z rozwojem dziecka on, ona nadal będzie lubiła jeszcze wracać, spojrzeć sobie i, i stworzyć jakieś inne historie, Poszukać jakiejś innej postaci i, i zobaczyć, opowiedzieć to na nowo. To by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się chłodno. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!